Ponieważ muszę się jest raz w miesiącu, to tak kiedyś sobie przyjąłem takie kryterium, że jeżeli to jest zasadne, to wracam do czytania, które gdzieś tam padły w czasie ostatniego właśnie miesiąca. I idąc pod tym kluczem, chciałbym nawiązać no, do czytania z ostatniej niedzieli. Otóż cała liturgia ostatniej niedzieli nawiązywała do zaczętego e, podczas tygodnia, czasu, kiedy szczególnie mówiliśmy się za e, migrantów, migrację, misję i tak naprawdę właśnie cała ta liturgia słowa była właśnie o powołaniu i o misji. Ewangelia z na tej wypowiada też już kolejny o przyczycielu. Ja, tym, który łączy, jakby stali na ostanę do tej wyjątkowej postaci, wyjątkowego proroku, też szczególnie ważny z tego względu, że przygotował naród wybrany na przyjście Jezusa Syna Bożego. Ale liturgię to otwiera, innego, otwiera czytanie z Cięgi proroka i Izajasza. I to czytanie zawiera jakby taki, no, rozmowę z, Izajasza z Bogiem, a tak naprawdę przesłanie które który mówi do Niego tak: to zbyt mało, iż jesteśmy sługą dla podźwignięcia pokolenia Kuba i sprowadzenia całego Izraela. Izajasz myślał, że jak już został tym prorokiem, to, do, to po to, żeby nawracać, prostować ścieżki swoich braci Izraelitów. Tymczasem Pan Bóg ma inny plan. Na plan taki, żeby jego działalność chroniła także na innych. Warto w tym momencie zastanowić się nam, jak to było z kościołem pierwszych wieków. Właśnie z tym kościołem, które wydał na przykład na taką świętą, na dzisiejsza patronka, święta Agnieszka. Otóż warto, żebyśmy mieli taką świadomość, że przez pierwsze 300 lat chrześcijaństwa. Chrześcijaństwo rozwijało się w Nie było takich pięknych kościołów. Nie było katet. Nie było w ogóle świątyń. Chrześcijaństwo w imperium rzymskim, które wyjmowało większą część Europy przez współczesnego świata było zakazane. Było religią nielegalną. Dopiero tak zwany edyt na początku IV wieku w 313 roku podpisany przez cesarza Konstantyna, pozwolił na wyjście z podziemia, na ujawnienie się. Ale zobaczmy, że przez te 300 lat chrześcijaństwo nie tyle, że przetrwało ale się jeszcze rozwijało. Co takiego musiało się dziać? Co takiego musiało być, że mimo tak trudnych warunków okoliczności, tak się stało, tak się działo? Otóż pamiętamy może doskonale, taki zachwyt ujęty w którejś z Ewangelii ludzi z zewnątrz, przyglądających się chrześcijanom, który zawierał się w takim stwierdzeniu patrzcie, jak oni się nie wie". Bardzo Was zachęcam do wejścia sobie na stronę e, takiego ośrodka rekolekcyjnego burka, tak to się nazywa, to jest ośrodek Księży z I tam jest niesamowity artykuł, właśnie na temat pierwotnego kościoła, która szczegółowo opisuje, na czym polegała, polegała ta niezwykłość pierwszych chrześcijan, pierwszych społeczności chrześcijańskich. Polegała ona na tym, że te społeczności bardzo zróżnicowane cechowały właśnie miłość i całego szacunek, co było tak naprawdę obce tamtemu światu. Bo przecież byli tam i boganie, i rzymianie, na przykład Żydzi. Byli i biedni, i bogaci. Byli panowie, byli posiadacze, i byli też niewolnicy. Były wszystkie rozsiebie warstwy społeczne, które na co dzień odnosiły się do siebie z rezerwą, które dzielili jakieś niewidoczne góry, jakąś uprzezeń czy po prostu podziałów. Natomiast w środowiskach chrześcijańskich to wszystko pryskało, wszystko zbukarło. Co więcej, na przykład kiedy się okazywało, że Ktoś dostaje się niewolę ze wspólnoty, to cała wspólnota czy cała wspólnota zrzucały się na wykupienie go z tej woli. Jak na przykład y, ktoś y, znajdował się w jakiejś opresji z innej wspólnoty chrześcijańskiej i znajdował się na jakimś nieswodnym terenie, to ci, którzy byli najbliżej, opiekowali się na protokół chory. A dlaczego na przykład w Ewangelii w domu w że nie wolno ich uciskać, żeby zgrzewo łęce prosto do nieba w nie, Ponieważ właśnie dobie i sieroty to były dwie najbardziej poszkodowane takie grupy społeczeństwa. w się sieroty się tak naprawdę nikt nie troszczył i nie miały żadnego zabezpieczenia takiej Okazuje się, że jeżeli nawet ktoś adoptował sierotę, to tylko po to, żeby sprzedać się do niewoli albo do prostytucji po podroście. Natomiast chrześcijanie zupełnie bezinteresownie organizowali pomocą, i tak można by mnożyć te różne przykłady. Odsyłam właśnie tego artykułu niesamowitego. Chodzi o to, że te pierwsze wspólnoty chrześcijan wyróżniały się znacząco z otoczenia. I to samo ma się dzieć z nami. Tak samo ma być u nas. Mamy być jakby yy, światłem dla tych, którzy na nas patrzą. I posłuchajmy ciekawego komentarza, jak to się ma dziać. Być światłem nie oznacza świecenia, świecenia swoim naturalnym światłem. Chodzi tutaj raczej o odbijanie światła pochodzącego od Chrystusa. Podobnie jak księżyc daje się świecić, choć tak naprawdę jedynie odbija światło pochodzące ze Słońca. Żeby móc odbijać Boże światło, trzeba najpierw samemu dawać się oświeceniu. Być światłem to przede wszystkim dla nas znaczy być w relacji z Bogiem. Apostol znaczy posłanie. Każda nasza święta kończy się posłaniem, bo jako Kościół jesteśmy posłani do innych. Eucharystia nie jest jedynie po to, by zaspokoić nasze potrzeby duchowe, nasze aspiracje, ale po to, by dać nam siłę do wejścia do światła. Mamy iść do ludzi, aby być znakiem, który będzie wskazywał, że jest ktoś, kto ich kocha i kto naprawdę ma wspaniałą obietnicę na jej życie. Każdy chrześcijanin jest wezwany do tego, żeby być światłem, apostołem i znakiem. Nie ma innej drogi, żeby świecić, oślepiać wręcz otoczenie blaskiem Boga, jak wcześniej nim się napełniać, nim się jakoś zachwycać, a potem świecić, błyszczyć. I tak jak będzie abby to zbyt mało, że coś tam, tak samo może mówić i do nas dziś, na przykład. To fajnie, że przychodzisz na i niedzielę, ale to zbyt mało. Spróbuj przyjść czasem na tygodnie. Chociaż to strasznie trudne, chociaż to logistycznie niewyobrażalne, może dla Ciebie. To jest trudne. Kogoś innego może powiedzieć że fajnie, że czasem zdarza ci się na 30 sekund wpaść do kościoła, jak radzić w mieście. Ale spróbuj zostać parę minut i poadorować mnie, wyraźć mi cześć, oddać mi kolub. Do kogoś innego może powiedzieć, że to fajnie, że nie musisz z praździerniku, ale to wszyscy mogą prawie, wchodząc do kościoła. A próbuj modlić się na za Na Nawet codziennie. To kogoś kto rzadko chodzi o spowiedzi, Pan Jezus może powiedzieć pewnie, że to dobrze, że ktoś do spowiedzi raz na trzy miesiące, bo to i tak jest częściej niż raz w roku, ale spróbuj chodzić na przykład regularnie, co miesiąc. I tak mogłoby się mnożyć. To wszystko po to, żeby właśnie być bliżej Boga, żeby On był bliższy, żeby się nim napełnić i nie z Nim porażać i nie obalić się tego słowa innych i wracając do dzisiejszej liturki słowa. Dzisiaj otoczenie Pana Jezusa dochodzi do wniosku, że odszedł od zmysłów. Tak sobie pomyślałem o nas, o was, że otoczenie, często uważające się na nerwę, bieżące, patrząc na nasze wybory, decyzje, na wasze trwanie mimo wszystko w wierności małżeńskiej, może pomyśleć odeszli od zmysłów. Spotykacie się też ze swoimi komentarzami. Ale prawda jest taka, że to świat odszedł, odszedł od zmysłów. Naprawdę świat wariowany. No bo jeżeli mąż mówi do żony, że trzeba po prostu się rozstać, bo jest za mało atrakcyjna, za mało sprawną, przy szybko w uśku, czy jak żona mówi o mężu, że jest zamachował zaradny, to nam pieniędzy przynosi nie umie kręcić, kraść, kombinować. To świat zbariowy. Także błogosławieni jesteście wy, nawet jeżeli świat uważa, że od zmysłu. Tak jak uważali o Jezusie, który okradał się z wypoczyń, należnego od wypoczynku, Należnego mu aby służyć innym, aby leczyć, uzdrawiać, a to głosić o Niech święta Agnieszka, mała, nagła święta, młodziutka, męczennica, w zasadzie dziecko, wyprasza nam dzisiaj siłę do bycia świadkami Jezusa, do wierności angielu, do przyznawania się do naszej chrześcijańskiej tożsamości. I życia w praktyce tak na miarę tego, jak zostaliśmy powołani.